Minęła siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności Jedynki. Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Ewakuacja na poznańskich Naramowicach ponad 100 osób w środku nocy musiało opuścić swoje mieszkania. Koalicja rządząca i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za aferę zonda Kryptomedia ujawniają rosyjskie powiązania giełdy. To pierwsza taka podróż od 19 lat. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpoczął oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Ewakuacja na poznańskim osiedlu na Ramowicach W nocy ponad 100 osób musiało opuścić swoje mieszkania z powodu uszkodzenia gazociągu podczas prac ziemnych. Przyszła straż pożarna zarządziła ewakuację. No i tak wyszliśmy. 15 trzecia coś takiego. Krzyczali, żeby ewakuować się, bo jakieś problemy z gazem i tak dalej. Nie wiedzieliśmy gdzie. Później się okazało, że faktycznie to prawdopodobnie przy tej nowej budowie. Ewakuowani znaleźli schronienie w pobliskim kościele. MPK podstawiło autobusy, w których można się ogrzać. Służby zakręciły już zawór z gazem. Nie wiadomo na razie, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Ruch na ulicy Naramowickiej został wstrzymany. Na miejscu pracują strażacy, policja i pogotowie gazowe. Odpowiedzialność polityczna za aferę zonda krypto spada na prezydenta, tak uważa wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Gazeta Wyborcza napisała, że kontrolę nad spółką w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie powiązani z tzw. mafią tambowską. Informacja o rosyjskich wątkach w tej sprawie została przekazana na niejawnym posiedzeniu Sejmu w grudniu, na którym był przedstawiciel Karola Wrockiego, mówi Szafmonu. Jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości przed pierwszym wetem, które zgłosił do tej ustawy, to przed drugim już nie powinien mieć żadnych wątpliwości, powinien podpisać ustawę. Prezydent napisał w mediach społecznościowych, że pierwsze pismo ABW dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do kancelarii prezydenta 12 grudnia 11 dni po zawetowaniu ustawy o kryptoaktywach i 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu. Mateusz Morawiecki z sprawa i Sprawiedliwości twierdzi, że służby wiedziały o nieprawidłowościach w zonda krypto co najmniej od drugiej połowy ubiegłego roku. Co oni zrobili? Czekali, aż różne podmioty wpadną w ich sidła. Różni ludzie zostaną oszukani. Przecież państwo ma działać również prewencyjnie. Do tej pory do prokuratury zgłosiło się ponad 700 osób pokrzywdzonych przez zonda krypto, które nie mają dostępu do swoich aktywów. Łączna wartość zgłoszonych strat sięga około 350 milionów złotych i rośnie. Ten temat pojawi się w sygnałach dnia. Za niecały kwadrans. z gościem jedynki będzie były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Król Karol III i królowa Kamila w Waszyngtonie. Brytyjska para królewska spotkała się z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 Liczenie trwa, a pieniędzy wciąż przybywa. Mimo, mimo zakończenia charytatywnej transmisji internetowego twórcy Łatwoganga, ludzie i firmy nadal wpłacają pieniądze na fundację Cancer Fighters. Na liczniku ponad 280 milionów złotych. Jednak nie tylko pieniądze są efektem akcji YouTubera. Fundacja DKMS ogłosiła, że dzięki mobilizacji internautów ich baza powiększyła się o blisko 36 tysięcy potencjalnych dawców szpiku. Ta ogromna kwota będzie wspierać walkę najmłodszych z rakiem Zachor na chłoniakach oczkinę. mówią podopieczni fundacji Cancer Fighters. Mierzyłem się na przykład ze silnym bólem pleców. Na co pójdą zebrane pieniądze, mówi prezes i założyciel fundacji Marek Kopyść. Czasami te osoby nie mają tak naprawdę, na to, żeby dojechać do tego szpitala na najpotrzebniejsze rzeczy. My jesteśmy tutaj, żeby to uzupełnić, żeby dać po prostu równe szanse na walkę z chorobą nowotworową. Łatwogang pobił rekord Guinnessa w kategorii najwyższej kwoty zebranej podczas pojedynczej transmisji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Choć, choć do rozpoczęcia egzaminów dojrzałości pozostało jeszcze kilka dni, maturzyści walczą już o zagraniczne indeksy. Rozpoczęły się międzynarodowe matury. Wczoraj pierwsza część była z języka polskiego. To naprawdę trudne egzaminy, przyznaje wicedyrektor liceum imienia Generałowej Zamońskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Edyta Sobczak. Szczególnie z tego względu, że mamy też poziom wyższy high level, to jest poziom akademicki, więc z racji już chociażby stopnia trudności jest rzeczywiście ogólnie biorąc cięższy. W ramach matury międzynarodowej uczniowie wybierają sześć przedmiotów, w tym trzy na poziomie rozszerzonym, a całość realizowana jest w języku obcym najczęściej angielskim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A teraz informacje sportowe Filip Jastrzębski. Piłkarze Piasta Gliwice wykonali ważny krok w kierunku utrzymania się w ekstraklasie. W meczu kończącym 30. kolejkę podopieczni trenera Daniela Myśliwca pokonali Arkę Gdynia 4 do 1. Gliwiczanie mogli objąć prowadzenie już w ósmej minucie, ale Patryk Dziczek nie wykorzystał rzutu karnego. Dwie minuty później gola strzelił Quentin Bojsgarta, a w drugiej połowie także Filip Borowski, Igor Drapiński i Hugo Wajecho. Jedyną bramkę dla Gdynian zdobył, zdobył Dawid Kocyła. Arka poniosła 14 porażkę w tym sezonie i pozostała w strefie spadkowej. Na Władysław Zgutkowski skrytycznie ocenił postawę swojej drużyny. Nie byliśmy ani ofensywy, ani defensywy i Piast robił co, co z nami chciał. Nawet jak szedliśmy do no to tak jakby dwie różne drużyny to były. W środku było dużo dziur i Piast sobie wychodził jak chciał. Nie? No, po prostu dzisiaj zagraliśmy nie jak drużyna, a tak jakby każdy za siebie grał. Piast po zwycięstwie awansował na dziesiąte miejsce w tabeli, ale to nie oznacza, że może być spokojny o ligowy byt. Przewaga Gliwiczan nad strefą spadkową wynosi zaledwie trzy punkty. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Siatkarzy trwa rywalizacja o czołowe lokaty. O bronz rywalizują Projekt Warszawa i Resowia. W pierwszym spotkaniu w stolicy lepszy okazał się zespół gospodarzy, który wygrał 3 do 2. Było to jednak słodko-gorzkie zwycięstwo, bo jeden z liderów projektu, Bartosz Bednosz, na początku tajbreka doznał kontuzji stawu skokowego. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstwa następne spotkanie odbędzie się w czwartek w Rzeszowie. Na jutro w Lublinie zaplanowano drugi mecz finału pomiędzy Bogdanką i Wartą Zawiercie. W pierwszym spotkaniu lepszy był zespół z Zawiercia. Także jutro rozstrzygnie się kwestia tytułu mistrzowskiego w rozgrywkach siatkarek. Po czterech meczach dewelopresu Rzeszów z budowlanymi Łódź jest remis yy, 2 do 2. O wszystkim zdecyduje jutrzejsze spotkanie w Rzeszowie.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 Na południu i zachodzie będzie dziś pogodnie, na pozostałym obszarze kraju więcej chmur, a na Suwalszczyźnie może przelotnie padać deszcz. Tam też najchłodniej, maksymalnie 8-9 stopni, na przeważającym obszarze 10-11, najcieplej na zachodzie do 14. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1012 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Jedynka. Polskie Radio.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 Reklama Jedynka To jest radio Polskie radio, program pierwszy, sygnały dnia jest dziesięć po siódmej Program pierwszy jest 14 minut po siódmej. Sygnały dnia. Wtorek, 28 kwietnia, 118 dzień roku. Do końca roku 247 dni. Słońce wzeszło o 5.12. Zajdzie 4 minuty przed godziną 20. Dzień potrwa 14 godzin i 44 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 3 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 2 minuty. Imieniny obchodzą Achacy, Afrodyzja, Afrodyzy, Arystar, Dydyn, Emilian, Joanna, Ludwik, Marek, Maria, Menander, Pamfil, Patrycjusz, Patrycy, Paweł, Piotr, Teodora, Waleria i Witalis. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia niechże się państwu darzy. 15 po 7.00 Karol Surówka i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia. Dzień dobry, a w studiu Radiowej Jedynki jest Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy koalicja przetrwa najbliższe tygodnie? Ja myślę, że przetrwa i nie tylko tygodnie, ale i miesiące. Myślę, że są ale oczywiście... lata już nie. Nie, to znaczy koalicja dotrwa na pewno do wyborów, a zobaczymy jaka będzie konfiguracja wyborcza, jeżeli chodzi o podejście do wyborów. No Różne scenariusze są rozważane. Ja jestem przekonany, że koalicja, albo przede wszystkim, może nie koalicja rządząca, ale na pewno koalicja obywatelska, wybory, przyszłe wybory parlamentarne wygra, że uda się dobrze przedstawić to wszystko, co zostało zrobione w Polsce. Dlatego raczej patrzę optymistycznie. A ja pytam o najbliższe tygodnie, dlatego że koalicja będzie musiała przejść przez pewne pole minowe. To o tych poszczególnych minach teraz chciałem z panem ministrem porozmawiać. Ta pierwsza do rozbrojenia to jest czwartkowe głosowanie nad wotum nieufności wobec ministry klimatu, Pauliny Henik-Kloski. Nie stawiła się na spotkaniu z Polską 2050 wczoraj o 18. Więc część tych parlamentarzystów może zagłosować razem z opozycją. Czyli pożegnają się z koalicją? Zobaczymy jak będzie. Ja myślę, że to są cały czas reperkusje tego głębokiego podziału, który nastąpił w Polsce 2050 i powstania tego, tego drugiego środowiska, który jest właśnie związane z Pauliną Tenik-Kloską, czy też z Petru. Zobaczymy... Ale jak... nienawiść jest tak krystalicznie czysta, że niektórzy stwierdzili typu Bartosz Romowicz, nasz kolejny gość, że mogą zagłosować, mogą zostać wyrzuceni z koalicji i tak zagłosują przeciwko Pani minister. Ja myślę, że to jest bardzo ryzykowne podejście i myślę, że to będzie podważało faktycznie dobre funkcjonowanie koalicji i myślę, że czasami jest tak, że w tym, tym okresie przed głosowaniem dochodzi do różnych takich przepychanek na końcu jednak albo się, nie wiem, wyjmuje kartę, albo się wstrzymuje od głosowania, albo się po prostu głosuje zgodnie z tym, jak chciałaby cała koalicja. Także zobaczymy, poczekajmy, no nie uczestniczę w tych dyskusjach i i nie śledzę też, mam nadzieję, że jednak ten mandat wyborczy, który został przekazany w 2023 roku, będzie cały czas spajał koalicję. A jak ocenia pan panią minister? Dlatego, że ze strony jej dawnych kolegów padają bardzo poważne zarzuty. Wspomniany Bartosz Romowicz uważa, że to wejście prokuratury do Ministerstwa Klimatu związane jest nie tylko z funkcjonowaniem programu Czyste Powietrze w czasach Prawa i Sprawiedliwości, ale też w obecnych czasach. Ja myślę, że to są są bardzo daleko idące zarzuty. Tutaj zwró zwróciłbym uwagę na to, że ta instytucja, która zarządziła kontrolę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, to jest Prokuratura Europejska. Czyli instytucja absolutnie niezależna, stworzona, do której przystąpiliśmy po to, aby skutecznie absorbować środki unijne, aby po prostu, aby fundusze unijne były w Polsce bezpieczne. I teraz to śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską obejmuje czasy, które się zaczynały jeszcze w 2021 roku. I teraz faktycznie tam jest zarzut, który się pojawia politycznie, że ono obejmuje także czasy późniejsze, ale ja też pamiętam swoje własne doświadczenie z Ministerstwa Sprawiedliwości, że y, zarządzanie resortem polegało na tym, że nie można było podejmować decyzji od razu, że trzeba było się zorientować, co się w resorcie dzieje, trzeba było sytuację uporządkować. No, pamiętam, że chociażby Fundusz Sprawiedliwości to, y, y, to było to, że y, przez pierwsze no, długie miesiące zajmowaliśmy się audytem, wyjaśnianiem y, spraw, a te wszystkie programy musiały być jakoś tam, czy częściowo y, kontynuowane. No choć, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, no to są zarzuty stawiane bezpośrednio już nowej pani minister, czyli Paulinie henik kloss że wstrzymała nagle, bez zapowiedzi ten program, że podburzyło to zaufanie do programu Czyste Powietrze, że spadła liczba wniosków, to już są bezpośrednio do niej zarzuty. No dobrze, ale jeżeli mogła mieć na przykład podejrzenie, że faktycznie środki są wydawane nie tak jak trzeba, że są wydawane w sposób niesprawdzony, to być może takie decyzje trzeba było podjąć. Ja myślę, Myślę, że po prostu pani, pani ministra będzie się w stanie wytłumaczyć w sejmie i myślę, że rząd to wotum nieufności obroni. A skurczy się koalicja o tych kilkoro posłów, którzy zagłosują razem z opozycją? Wszystko zależy od tego, jak wyjdzie to głosowanie. No, nie chciałbym się wchodzić w rolę osoby, która to będzie ciekawe spekuluje. głosowanie na pewno będziemy je relacjonowali. A teraz przechodzę do drugiej miny do rozbrojenia. Panie ministrze, czy w sprawie małżeństw jednopłciowych y koalicja złamała zasady rządów prawa? Taki zarzut stawia lewica. Ja myślę, że mamy na stole dwa wyroki. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący uznawania małżeństw osób tej samej płci zawieranych poza granicą Polski, a następnie tego, żeby te małżeństwa były uznane na terytorium Rzeczypospolitej oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca. No, minęło, już, minęło już ponad miesiąc od tego wyroku, no i ten wyrok najzwyczajniej w świecie trzeba wykonać, czyli panowie. Tylko pytanie trojan, brzmi, co to znaczy wykonać wyrok? I do tego dotyczy fundamentalnie spór w koalicji. Lewica uważa, że to znaczy, transkrypcję wszystkich małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski, a według części parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej to dotyczy tylko tego jednostkowego przypadku. A pana opinia jest jaka? To znaczy na pewno wyrok teraz w ciągu tego miesiąca, bo nawet NSA bardzo wyraźnie to zaznaczył, musi dotyczyć panów Cupriak i Trojan, ponieważ tam NSA wyraźnie powiedział 30 dni od przekazania, od zwrócenia akt sprawy do urzędu stanu cywilnego, to jest termin, w czasie którego trzeba wydać transkrypcję ich aktu małżeństwa. I także tutaj na tym poziomie indywidualnym to trzeba zrobić. No i ten termin, nie wiem, czy już te akta wr wróciły, no już powinny, powinny wrócić, no to ten termin biegnie i to musi być wykonane, bo nie bardzo jest nawet przestrzeń, żeby tego nie wykonać na tym poziomie e, jednostkowym. Natomiast oczywiście chodzi o... Czyli pierwszego... Rafał Trzaskowski nie dokonując tej transkrypcji, znaczy nie personalnie on, ale podlegli mu urzędnicy nie respektują wyroku sądu to? Eh, tego nie powiem, ponieważ nie wiem, czy akta już wróciły z sądu. Tak? Także wskazuje na to, że ma czas 30 dni od momentu zwrócenia akt sądowych do Urzędu Stanu Cywilnego. I trudno mi powiedzieć teraz w tym momencie, czy te akta wróciły 5 kwietnia, 10, 15 kwietnia i od kiedy się ten termin, od kiedy ten termin biegnie. Ale tak czy siak, no to, to jest już kwestia no dni, że ten wyrok będzie musiał zostać wykonany i tutaj za specjalnie nie ma manewru. Co więcej, NSA też bardzo wyraźnie powiedział, że nie można się zasłaniać kwestiami systemu informatycznego. Powiedział coś takiego, że jeżeli w rubrykach coś nie pasuje, to nie ma to znaczenia, trzeba wpisać do tych rubryk, które są i po to jest przestrzeń na adnotację, żeby wyjaśnić jakieś ewentualne nieprawidłowości. Dobrze, ale fundamentalne pytanie brzmi, to dotyczy tego jednego małżeństwa, czy wszystkich małżeństw par jednopłciowych zawartych poza naszymi granicami. No i teraz patrzymy oczywiście szerzej na konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok e, Trybunału dotyczy ogólnie sytuacji każdej osoby, która korzysta ze statusu obywatelstwa Unii Europejskiej, e, przemieszcza i, się i osiedla na terytorium innego państwa, po czym wraca e, do Polski i chce uznać swoje uprawnienia z tego tytułu. I, te gra i i to jest obowiązujące prawo unijne. Prawo unijne ma bezpośrednie zastosowanie. Prawo unijne jest interpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest jedyny organ uprawniony do interpretowania. No i najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie nasze urzędy stanu cywilnego też będą musiały tego przestrzegać. I rozumiem, kłopot polega na tym, że nie bardzo jest jasne, w jaki sposób zrobić to tak, aby to było jednolicie. Aby w każdym urzędzie na terytorium Polski w to sposób jednolitołego... Wystarczyłoby rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale wiemy, że Marcin Kierwiński ma opory. Nieoficjalnie dlatego, że ta część koalicji obywatelskiej nie chce sobie zrazić tych bardziej centrowo-konserwatywnych wyborców. Być może tak jest, natomiast no wczoraj e, słuchałem wywiadu z Robertem Biedroniem e, w Tocfm i z tego wywiadu wynikało, że w ostatnich dniach e, doszło do spotkania na szczycie e, tych ministrów e, odpowiedzialnych za wykonanie wyroku, czyli z jednej strony premiera Gawkowskiego, z drugiej strony pana ministra Kierwińskiego i podobno jakieś uzgodnienie e, nastąpiło. Także liczę na to, że faktycznie ten nowy projekt rozporządzenia e, będzie ten problem rozwiązywał i że nie będzie to tego problemu informatycznego, tak tego problemu z rubrykami, który zasłania możliwość wykonania tego wyroku i że prędzej czy później to się stanie. A jeżeli nie, no to proszę zauważyć, każda osoba, która dostanie odmowę, będzie mogła pójść z tym do sądu administracyjnego i przecież... No mamy... tak, ale to, to jest batalia prawna, a nie taka była zapowiedź. Zapowiedź w ogóle była możliwości zawierania... Um nie małżeństw jednopłciowych, ale związków partnerskich, więc pewnie nie tego oczekiwało wielu wyborców koalicji, jak Absolutnie, tak, ja też doskonale pamiętam atmosferę, chociażby 2023 roku, te dwa wielkie marsze, które się odbyły w Warszawie, które absolutnie też akcentowały, w stu priorytetach się, że pojawiały te kwestie, kwestia związków partnerskich od początku leżała na stole i zresztą, jak rozumiem, ustawa jest przedmiotem intensywnych prac już teraz w parlamencie. Także myślę, że no, na, mam nadzieję, jestem absolutnie za tym, żeby ten wyrok wykonać, żeby uchwalić ustawę o e, związkach partnerskich, żeby po prostu ten temat, e, e, żeby też jeszcze wrócić do, jedne, do jednego takiego zestawu przepisów, które niestety zostały zawetowane przez prezydenta, a mianowicie e, przestępstwa z mowy nienawiści przeciwko osobom LGBT. Też tego nie mamy w polskim e, prawie, a to było też obietnicą. Ustawa została uchwalona, a niestety było weto prezydenta. Także absolutnie ja tutaj jestem za tym, żeby ten wyrok wykonać. Ten wyrok może po moim zdaniem ona nawet pomaga w, tym, w rozwiązaniu tego problemu. Czy koalicja powinna powołać jeszcze jedną sejmową komisję śledczą, tym razem w sprawie afery Zonda Krypto? Takiego rozwiązania chce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Trzeba jeszcze jednej komisji śledczej? Ja byłbym za tym rozwiązaniem. Nie zraziliście się jeszcze do tych komisji? Nie, panie redaktorze, ponieważ ja uważam, że one przyniosły bardzo konkretne skutki. Pierwsza komisja dotycząca afery wizowej skutkowała zarzutami, aktami oskarżenia i jakby wykonała swoją pracę. Druga... A to nie praca prokuratury? Zakończyła się aktami oskarżenia? No nie, nie, ale najpierw mieliśmy pełne wyjaśnienie, przekazanie sprawy do prokuratury i prokuratura y, y, y, podjęła dalsze działania. Ten dług... wątek, panie ministrze, zgłębimy już w drugiej części naszej rozmowy. Przechodzimy do internetu. Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, jest gościem radiowej jedynki, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia. 27 po 7 Polskie Radio Jedynka. A o 8.15 kolejna rozmowa dnia naszym gościem będzie Bartosz Romowicz, Polska 2050. To może redaktorze powiedzieć, że obaj jesteśmy szczęściarzami. Tak. Szczęściarzami, tak. bo na wiosnę to my się nie przejmujemy tym, że nie. tam... Nie. Proszę pana, To to taka brzoza może. A, no właśnie. Co ona taka może? A te trawy to tam? No, ale są tacy, którzy mają problem i to jest poważne problem. I robią się psik. No. Kiedyś to było tak, że po prostu kicha się i chorowanie w domu się siedziało przez pierwsze te tygodnie, jak wiosna się zaczynała. No i właśnie czasem psik, psik wystarczy, czasem nie wystarczy, także solidaryzujemy się ze wszystkimi tymi, którzy właśnie, no tak, czekają na tę wiosnę po zimie, tak? No właśnie, ciekaw jestem, czy alergicy czekają z takim utęsknieniem na wiosnę, tak jak, jak myślisz? że czekają. Myślisz, tak? Myślę, że ta eksplodująca przyroda to jest jednak coś ważniejszego niż psik, psik. Siódma trzydzieści, psik, psik. W skrót aktualności Paweł Zieliński. Ewakuowano ponad 100 osób, nikt nie został poszkodowany w nocy. Mieszkańcy poznańskich na Ramowic musieli opuścić swoje domy. Podczas prac ziemnych koparka uszkodziła gazociąg. Przyszła straż pożarna zarządziła ewakuację za 15 trzecia, coś takiego. Nie wiadomo kiedy, mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Adam Bodnar, spokojny o przyszłość Pauliny Henik-Kloski. W radiowej jedynce zapytaliśmy senatora Koalicji Obywatelskiej, byłego ministra sprawiedliwości o czwartkowe głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec minister klimatu. Polityk przyznał, że choć są różne sygnały ze strony Polski 2050, to ostatecznie ich politycy najprawdopodobniej się nie wyłamią. Myślę, że po prostu pani ministra będzie się w stanie wytłumaczyć w Sejmie i myślę, że rząd to wotum nieufności obroni. Jest zażalenie na decyzję sądu w sprawie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka-Źledczy. Nie chcą dopuścić, by mógł wyjść z aresztu za kaucją. Przynajmniej na obecnym etapie sprawy areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy. Pogrzeb posła lewicy zaplanowano na jutro. To będzie pierwsza taka podróż od 19 lat król Wielkiej Brytanii. Karol III rozpoczął oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Wczoraj było nieformalne spotkanie z paru prezydencką. Dziś punkty formalne. Karol III spotka się z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Następnie odbędzie się oficjalna kolacja wydana przez prezydenta USA. Władysławowo już niebawem może kojarzyć się nie tylko z wakacjami. W okolicach tego nadmorskiego miasta odkryto złoża soli potasowo-magnezowej. Ich wielkość szacuje się na 600 milionów ton. Zasoby są w takiej ilości, że przez 30 prawie że lat będzie można to miejsce eksploatować. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Pogoda. Wymień pierwiastki, jakie zawiera sól potasowo-magnezowa. Bardzo proszę, mm -hmm. pani Golonko. Magnez i potas. Brawo, brawo, można. Ale się pani się zgłosiła. I można, właśnie... no. Ja jest. się nie zgłosiłam. Golonko było przecież. W sumie racja, Złoło tak. Ale za aktywność pięć. A ja, A ja jestem nie przygotowany. Dzisiaj? A pan, pani kolego? Pan nieprzygotowany jest. Panie tak. kolego. I jeszcze mam w tym semestrze. Pamiętam, Raz w miesiącu to... można. Raz w miesiącu można. Szanowni Państwo, w tym miesiącu no to nie było raz, było nawet dwa razy, jeszcze nas czekają jutro przymrozki i zdaje się, że pojutrze ile było u pana marka? Dzień dobry, Marek się skłania. Sierakowice na kaszubach minus 4 stopnie, ale słoneczko ładnie wschodzi. Wydaje mi się, że w ciągu dnia będzie ładna pogoda. No ładna pogoda to znaczy, że tak, że dużo słońca, ale tak deszczu nie będzie tego nie deszczu. Nie będzie deszczu ciągle. Mało. No może przelotnie padać na Suwalszczyźnie, ale mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. W lasach jest potwornie sucho, w lasach Lubelszczyzny jest w tej chwili trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Od początku roku leśnicy zanotowali 40 pożarów, bo jest tak, suchościółka jest sucha, jak nawet bardziej sucha niż ten, niż ten papier. Bardzo sucho, w się też. Tak. W Puszczy też. O, o tym pamiętajmy. Szanowni Państwo, na południu i na zachodzie dziś najwięcej słońca, na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez 10-11 na przeważającym obszarze do nawet 14 na zachodzie. Autopromocja. Już 29 kwietnia wyjątkowe wydarzenie. Teatr Polskiego Radia na scenie Teatru Studio w Warszawie.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 autopromocja. A no. no to będzie wyjątkowe słuchowisko, szanowni państwo. Ostatnie zaproszenia mamy na to słuchowisko na żywo. Audycja specjalna w Teatrze Studio w Warszawie. Julia Mark, reżyserka tego widowiska, będzie gościem w Sygnałach Dnia. A my już dzisiaj mamy zaproszenia. I rozdajemy? Tak, proszę pani. Fajnie. 10 podwójnych zaproszeń yy, można. 22 645 22 66 Ula czeka. Trzeba będzie podać imię, nazwisko, e-mail i telefon. Odbiór wejściu w kasie Teatru Studio w Warszawie. Jutro o 19.00, jeśli Państwo nie mają planów, to proszę dzwonić w pędy 22 645 22 66. Po pierwsze ekonomia. A jeśli państwo jeszcze nie mają planów na. Ma nie, jak to nie ma? No, no już... mogą nie mieć. Jak to nie A ty masz? No ja no już mam. No Wyjeżdżasz? No oczywiście, że tak. No. no to już, no to właśnie, to wszystko się zgadza. A już powiem, dlaczego mhm. się zgadza. Bo tak, wyjazdy na majówkę są coraz bardziej popularne, no i mamy najnowsze badania. Okazuje się, że niemal co drugi Polak planuje w tym roku w wyjechać z domu. Ty planujesz, ja nie planuję, czyli mhm. co drugi, tu się zgadza. Tak wynika z najnowszych Proszę badań. Ja, ja planuję, ty nie planujesz, Maciek. Pracy. Zgadza się. Niemal, powiedziałam. Tak. No i tak, wyjeżdżamy coraz chętniej. Takie są wyniki badań, badań, tak jak powiedziałam. I o tych badaniach mówi Tomasz Marzec, ekspert właśnie tej organizacji. W okresie od 1 do 3 maja lub zbliżonym zamierza wyjechać 48% Polaków. To jest o 5 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku. Wyjazdy na majówkę to są niezmiennie wyjazdy krajowe. Wypoczywać w kraju planuje 23% ankietowanych. Za granicą 10%, 15% respondentów nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie kierunku wyjazdu. Deklarują, że planują wyjechać, nie wiedzą jeszcze dokąd. No i dobra informacja dla osób, które jeszcze nie zaplanowały wyjazdu na długi weekend majowy jest taka, że uwaga, aż blisko 60% właścicieli obiektów noclegowych nadal ma wolnych co najmniej połowę miejsc na majówkę. Czyli jeśli jeszcze nie zdecydowaliśmy, to warto wziąć teraz telefon, dzwonić i rezerwować. Tak, 22 645, 22 66. To jeśli nie są ten państwo, tłumaczy, ale jak <laughs> najbardziej. Ale jeśli są państwo świetnie rozpocząć majówkę, to można w Teatrze Studio w Warszawie zaproszenia na wyjątkowe słuchowisko. działem aktorów na żywo. Zobaczyć, jak się to dzieje. Zobaczyć to od kuchni. Pięknie się a tam Tutaj z A tam Przemysław telefonu. Blusz, Jezu, jaki to jest głos, tam się kobiety kochają i Mirosław Zbrojewicz. Wspaniale, taki... o wyjeździe ja teraz Aha, opowiem jeszcze, bo jednak tutaj z tym tematem przyszłam, mhm. bo mam ważną informację. Z badań wynika, Daniel posłuchaj mnie, mhm. że znaczącym zmianom nie uległy też ceny noclegów, czyli dobra informacja. Prawie 70% badanych nie zmieniło stawek w porównaniu z ubiegłym rokiem, czyli w większości nie będzie drożej. Tak mówi Anna Kryjer z portalu otonoclegi.pl. Wyniki naszego badania wśród właścicieli obiektów noclegowych w Polsce pokazują, że nieznaczne podniesienie cen zadeklarował 18% właścicieli, wyraźne podwyżki tylko 3%, a niecałe 8% zdecydowało się nawet na obniżenie tych stawek. Dobrze to brzmi. No i teraz ile planujemy, chcemy wydać na taki majowy wyjazd, bo to też oczywiście sprawdzono, to wszystko policzono. No i z badań wynika, że największa grupa badanych, bo prawie 35% osób, planuje wydatek w kwocie od 500 do 1500 zł na osobę. Tak wylicza Tomasz Marzec z Polskiej Organizacji Turystycznej. Od 1500 do 2000 chce wydać 14%, także 14% planuje nie przekroczyć 500 złotych na osobę. Majówka za granicą będzie droższa, jedynie 8% ankietowanych zamierza przeznaczyć w przeliczeniu na jedną osobę do 1000 złotych. 39% przeznaczy od 1500 do 3000, a powyżej 4000 złotych zamierza wydać 17% respondentów. Jeżeli chodzi o te wyjazdy zagraniczne, to tutaj króluje basen Morza Śródziemnego. Na pierwszym miejscu jest Turcja, Egipt, Grecja i Hiszpania. No ale u nas, zdaje się, też będzie cieplutko. Mm -hmm, tak. Zastanawiam się, czy można się przekimać w teatrze studio, tak między siedzeniami, już po spektaklu. Myślę, że nie można się przekimać w teatrze studio. Tak mi się wydaje. 22... A kimałeś kiedyś w teatrze, Daniel? Powiedz mi. Nigdy. No, to też mi się tak wydaje, Nigdy w teatrze że to nie, nie jest ustawiam. to miejsce, gdzie się kima. Ale nie, już po spektaklu. Już okay. po spektaklu, po wszystkim. Bo... Zostawmy to nie, pytanie, ale, nie, ale, absolut, numer telefonu, ale numer telefonu nie, podaj. Oczywiście, że tak. 22 645, 22 66. Zapewniamy, szanowni państwo, podwójne zaproszenie. Noclegu już nie zapewniamy. I państwo nocują tam na własną rękę. Chyba, że ktoś... Na tam... własną odpowiedzialność. W Teatrze Studio w Warszawie. Boże, co ja powiedziałem? Ale zobacz, tam za kurtyną się schować. Na przykład. Ale po co? No, po... Spędziłaś... Kiedyś był pani też Ben Stiller, spędził noc w muzeum. Nie tak chciałabyś było. spędzić no nocy w teatrze? Nie jedno. O, i takie słuchowisko, noc w teatrze. A w słuchowisko to mm. zupełnie co oh. innego jednak. Mm. 22, 6, 4, 5, 2, 2, 6, 6. Somebody's watching me. Now I'm nervous and I shouldn't be. Somebody's got their eye on me.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 Guy, to get away from all those prying eyes Our friends all think we're mad But we know better cause the spy is bad Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia jest 7.43. Program pierwszy Polskiego Radia. W naszym studiu Filip Ostrzębski, stęskniony za sitkiem. Oj bardzo, Oj, bardzo dobry. stęskniony. Szanowny panie redaktorze, jak sobie pan tam ustalił pora karmienia, pora kompania, jakoś tak przed 21, prawda? Jak zresztą wiesz pewnie z doświadczenia Nie. każda sekunda snu na wagę złota. Tak, ale mówię celowo przed 21, bo dwudziestej no właśnie, zaczynają się półfinały Ligi Mistrzów. To będą dwóch mecze, prawda? Dziś pierwszy. Dziś pierwszy mecz. Tak, jutro drugi, a potem rewanże w przyszłym tygodniu. Czy? Tak, rewanże. No i wówczas poznamy finalistów hmm. Ligi Mistrzów i dowiemy się, kto zagra o to wspaniałe trofeum. O właśnie i szanowni państwo, w związku z tym, że już to słowo padło z ust Filipa Jastrzębskiego, Liga Mistrzów, to ja na początek taki suchar. Co Liga Mistrzów ma wspólnego z Majówką? Mm, słucham? Proszę. Kaszanka to już wiem. Na Tam naprawdę jest Wszystkie... Kaszanka. Tak, tak, tak, tak, no, tak. To już kibice polscy od dawna wiedzą, że ta Kaszanka się pojawiła w hymnie Ligi Mistrzów. Filipie, to już tak na, zupełnie poważnie. Szkoda, nie? Że mamy przedwczesny, przedwczesny finał. Przedwczesny finał. Bo to Bez bardzo często jest bajer. tak, że, że potem ten finał to już nie jest tak emocjonujący, jak to, co się działo wcześniej. To prawda. No i tak ja nawet chciałem od początku sezonu, żeby te, te dwa zespoły jednak awansowały do finału i spotkały się w Budapeszcie. Niestety to nie będzie nam dane, ale ten półfinał, no to mamy właściwie podwójną gratkę, bo i mecz i, i rewanż. Dzisiaj pierwsze spotkanie na Parc de Prince w Parku Książąt w Paryżu. Wydaje się, że to Bayern jest takim mocnym faworytem, szczególnie po tym, jak w ostatniej ligowej kolejce z Mainz przegrywał do przerwy 0-3, by wygrać 4-3. To pokazuje, że to jest niezwykle silna drużyna, która z drugiej strony traci dużo goli. Bardzo dużo goli w ostatnich spotkaniach i to może być szansa dla Paris Saint-Germain, szczególnie, że Bawarczycy bez swojego trenera wensę kąpanego, przystąpią do tego meczu. Bo co, czerwona? Bo nadmiar żółtych kartek. Awanturował się troszeczkę za często. Pan trener i zastąpi go y, asystent Aaron Danks. To będzie naprawdę y, no, mecz przez wielkie M. I, A to poczekaj, trener niegoli. gdzie jest wówczas, kiedy ma czerwoną? Może na przykład siedzieć na trybunach. A, Były takie przypadki i na przykład często mówić do słuchawek A, takich, no albo coś no do telefonu. Zdarza się tak często. No, szukają różnych rozwiązań y, panowie y, trenerzy. Mecz zapowiada się bardzo dobrze. Ja miałem wczoraj przyjemność spotkać się z legendarnym sprawozdawcą telewizji polskiej, kiedyś Polskiego Radia Dariuszem Szpakowskim. Posłuchajmy, co powiedział przed tym dzisiejszym meczem. Żałuję, że te dwa zespoły spotykają się w półfinale. Dlatego, Przedwczesny że... finał. Ale to tak zawsze jest. No, jakbyśmy prześledzili te finały, czyli półfinałowe mecze czyli mistrzów, ale czy, czy wcześniej z Pucharu Klubowych Mistrzów Europy, to tak się zdarzało. Oczywiście systemy były inne. Kiedyś były powtarzane mecze i tak dalej. Ale to są pierwsze mecze, więc zobaczymy, jak to się potoczy w rewanżach i kto zagra w wielkim finale w Budapeszcie. Już niedługo będziemy mądrzejsi, bo ten skład finału będziemy znali. No i pytanie, czy się uda i komu się uda ten najcenniejszy z klubowych trofeów podnieść w górę. To pierwszy mecz dziś, a mhm. jutro drugi troszeczkę w cieniu. Atletico Madryt kontra Arsenal. No i tak spodziewamy się, że zwycięzca dzisiejszego meczu będzie triumfatorem Ligi Mistrzów, a może wszystkich pogodzi Atletico lub Arsenal. Przekonamy się wkrótce. Głos Dariusza Szpakowskiego można było usłyszeć podczas streamu Łatwo Ganga. Pan Dariusz także... Tak, ten opowiadał tego... o tym wczoraj tak? z, z wielką radością, mhm. że mógł w tym uczestniczyć. To wyjątkowa rzecz, Szanowni Państwo. Dariusz Szpakowski pojawił się podczas tego streamu. Tam został poproszony no, o... To było nawiązanie do tego słynnego komentarza z finałów Argentyna Francja. Argentyno, co ty robisz? Tak, tak, tak, tak. I rzeczywiście to była rzecz niezwykła. Pojawił się na moment automatycznie, rzeczywiście ta liczba darczyńców wzrosła. Bo tak sobie sprawdziłem, w tej chwili jest na koncie Fundacji Cancer Fighters, czyli tej fundacji, na którą Paweł Garkowski. Paweł czy Piotr? Piotr, Piotr. Łatwo gang. P. Garkowski. Także, tak, tak. 200... Ja, że on się ma tak na imię, łatwo gang. Łatwo, gang, nie, łatwo powiedzieć, nie? Gang nazwisko. Człowiek urodzony w Radomiu, żeby była jasność, 283, prawie 283 miliony y, y, złotych stan na 21. I to jest też jeszcze w nawiązaniu do Ligi Mistrzów, y, Barcelony nie ma y, w półfinale. Y, natomiast trzeba przypomnieć, że Robert Lewandowski to jest jednak zawodnik i pokazał klasę, bo mała Maja, ta, która nagrała z BDS-em y, piosenkę o tym, jak walczy z tym, chciałem powiedzieć, użyć brzydkiego słowa, z tym mm, p -rakiem. Powiedziała w wywiadzie dla TVP3, że chciałaby wyprowadzić Roberta Lewandowskiego na boisko. Lewy zareagował od razu, napisał, że, że załatwione. Ciekawe to zrobimy w Barcelonie, czy u nas na Narodowym, bo 3 mm. czerwca gramy mm. towarzyski mecz z Nigerią. A mnie jeszcze jedna sytuacja mm. urzekła, bo Mateusz Ponitka skontaktował się z Marcinem Gortatem. Dwie mm. największe postaci polskiej koszykówki ostatnich lat, które bardzo lubiły się nawet wręcz obrażać czasami w mediach. No i pogodzili się obaj panowie. Właśnie dzięki te, temu streamowi. Nie A... tylko oni, ale... Peja i Teddy też się pogodzili. O, też słyszałem, Dwóch tak. raperów, którzy no nie pałali do siebie sympatią, też połączyli się przez telefon podczas tego streama. Jednej parze nie udało się pogodzić, bo mówiliśmy o tym wczoraj, że zaproszenie otrzymali również mhm. prezydent i premier akurat o nich nie skorzystali. A gdyby jeden albo drugi się pojawili, na przykład wykonali telefon podczas takiej transmisji, tak jak większość tych, które ma na przykład mm, TD, m, godziły się przez telefon. Tylko wiecie, ja tak się zastanawiam... Myślisz, że mają do siebie numer? A premier do prezydenta mhm. czy prezydent do premiera? No, mogliby to załatwić przez swoje kancelarie, ale tak już zupełnie poważnie. Pamiętacie, to tak też nam się piłka nożna kłania, pamiętacie, był taki moment w naszej historii, było pojednanie dla papieża, jak się kibice godzili dla tak, papieża. zdaje się bardzo krótko trwało mhm. w Krakowie. Nie ja pamiętam, związywali sobie kibice Szaliki, Wisły i Krakowi razem i trzymali. No dwa tygodnie mniej więcej, tak to oceniam. Mhm. Dobrze, w każdym razie, tak, trzeba przypomnieć o tym, że to marzenie 11-letniej Maji z Cancer Fighters no, zostanie spełnione przez Lewandowskiego. Robert odpowiedział, że to wszystko zorganizuje. No i tak jak słusznie Filip zauważył, zastanawiamy się, gdzie to będzie. Czy w Barcelonie, no nie wiemy, czy, czy, czy będzie w stanie polecieć do Barcelony. Natomiast mówił, że najbliższy mecz reprezentacji 3 czerwca, Aha. mecz towarzyski. To miała być próba generalna przed mundialem, ale mhm. zdaje się, że... Szwedzi mieli inne plany. To też na no, rzeczywistość. Musisz no, to przypominać, wiesz co? To siedzi to we mnie, no do. Ale... ale on się cieszy. On się cieszy, bo gdyby poleciał on do jest Stanów. Felon Jastrzębski? Czy... Nie, gdyby poleciał komentować to, co się dzieje w Stanach, to by musiał to sięńkę swoją kochaną A, zostawić na moment. Ale ja to nic, ale ja przyznam, że nigdy nie widziałem, że moja żona tak komuś bardzo kibicowała jak reprezentacji Szwecji. <śmiech> Brakowało jej tylko koszulki. Chyba nie wiem. W każdym razie y, bardzo możliwe, że Maja wyprowadzi Roberta Lewandowskiego. To jest taka, taka cała ceremonia podczas tego meczu e, wspomnianego towarzyskiego z Nigerią. Kiedy to będzie? Trzeci dzień, czerwca, PGN Narodowy. Posłuchajmy jak Maja śpiewa. Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować. No to co Maja, jedziemy z nim? Jedziemy.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 W ciągle tutaj jestem, się nigdzie nie wybieram, ciągle tutaj jest. No to wiemy, że Maja się wybiera w, na mecz, jeszcze nie wiemy jaki, być może ten reprezentacyjny, być może mecz Barcelony, a to było wydarzenie rzeczywiście wyprowadzić Roberta Lewandowskiego na stadionie narodowym. Nawet jeśli to tylko mecz towarzyski. No, Filip niepotrzebnie wspomniał o tej porażce ze Szwecją. No co, już, pan ja zresztą... już wyparłem. Pan nie może ja już się przygotowałem na nasz Mundial. Dobrze było. Stworzyłem proszę. alternatywną rzeczywistość. Dobrze. W moim świecie zagramy na Mundialu. Jedynka. Polskie radio. Aha. A, a wyjdziemy z grupy w Twoim świecie? Co? Mamy duże szanse w moim świecie. <laughs> a do. do na, nawet, na, nawet na puchar? Nawet? Ja, na ja o wszystkim Ci opowiem. No Dobrze. A trochę więcej tak zupełnie poważnie opowie nasz gość? No, to ta rozmowa wydarzy się naprawdę. O 8.15 naszym gościem będzie Bartosz Romowicz z Polski 2050. Jeszcze w koalicji. Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka. Reklama.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 przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie ekspresowej S8 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Kobyłka a Zielonka. Na czwartym kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku zachodnim, a zatem w kierunku Warszawy i obserwujemy tam dość spory, kilkukilometrowy korek. Ekspresowa ósemka poważnie zakorkowana jest także nieco dalej, już w samej Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka a Łabiszyńska oczywiście także w tym samym kierunku. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku ciężarówki i samochodu osobowego na drodze krajowej nr 25 w województwie wielkopolskim. W miejscowości Pawłów to na odcinku między Busz Antonin obowiązuje ruch naprzemienny na kilometrze 338. Natomiast krajowa 55 w Malborku jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 24. Tutaj nad ranem doszło do wypadku trzech autosobowych i w tym zdarzeniu także jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na a na obwodnicy Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Podobnie na Krajowej Siódemce przed Krakowem od strony Miechowa oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic, ale także duże spowolnienia obserwujemy na obwodnicy Wieliczki, a to jest oczywiście Krajowa 94, zwłaszcza oczywiście w kierunku Krakowa.